Dnia. Rozpoczęła się Ba Nie wiedziałem wtedy co to da Nie myślałem o tym żeby świecić tak jak ja Kto to zna Dobrze wie o czym napijam To refleksje Naturalne gdy czas pija Przeszłość się odbija Tak jak słońce w lodzie Ztrzymam ster I ciągle płynę po swej wodzie Realizuję na, na Cała naprzód Cała naprzód Odkąd wypłynęłem z Pieniędzy. Dla rodziny i dla sportu Wolę od kurortu mikrofon i słuchawki Godziny muzyki Pogryzione obrawki Bez agrawki Spinam kilometry kartek Ponad czasem Identycznie jak tam Bartek Jak Polartek Chronię od wiatru i deszczu Nie czując potrzeby Dalej, z każdym krokiem bliżej w celu Jak jeży kukuczka dotrę, gdzie było niewielu Na fotelu, tam zasiądę jak dyrektor Będę świecił, tak jak na scenę reflektor Jak projektor, rzucam obrazy na ścianę Patrzcie na nie, to chwile życiu wyrwane Ciut wybrane, jak te trzy baki w kieszeni Ale kiedy płacę nimi, wartość się nie zmieni Realizuję I co i co teraz, I co teraz? Co teraz? Znowu wybieram kierunek Jak do samolotu ograniczam Kierunek, swój ładunek Gromadzę jak kondensator Kiedy trzeba, pod napięciem transformator, Kano-moderator Prowadzi własny program W samo sedno Jeszcze niedawno monogram HHR monogram Na kolejnych płytach Katowice Na południowych płytach